0,9, 0,1, 0,6, To tylko zwykłe liczby, ale tak naprawdę znaczą bardzo wiele. W tym odcinku porozmawiamy o liczbach, a będą nas maserować literki A, C... Oraz i... cyfra 7. Oraz cyfra 7. Witamy w kolejnym celuloidzie, w którym Piotrkowi dzwoni telefon w kieszeni. Po tym nieprzyjemnym incydencie wracamy z powrotem do celluloidu i naszej sekcji informacyjnej. Dzisiaj będziemy troszeczkę mówić o serialach, no przynajmniej ja będę mówił, bo Piotek to nie wiem. Będziesz coś mówił o serialach? Nie, nie tak. no, w ogóle nie oglądasz seriali. Piotrek, ostatnio w ogóle nie ogląda na przykład Losta. Prawda, że nie oglądasz w ogóle Losta? Nie oglądasz. No, nie, nie, nie, nie, no. nie, nie, nie oglądasz. Nie, nie, nie jestem na czwartym no, odcinku nie, drugiej nie, serii. Nie, nie, wcale nie oglądasz czwartego odcinku drugiej serii, błaga, błagając mnie jeszcze o kolejne. <śmiech> no więc wracając do seriali, e, najbardziej znienawidzona przeze mnie i najmniej utalentowana aktorka amerykańskich seriali, czyli Lisza Atbert, e, powraca do serialu 24 godziny, który bardzo lubi i szanuję. Gdyby tam nie występowała, to bardzo szanowałbym bardziej e, pani Katbert, która jak już powiedziałem jest absolutnym bestalenciem aktorskim aczkolwiek bardzo ładną panienką <śmiech> gra postać córki głównego bohatera czyli Jacka Bowera, który znowu będzie radował w świat w piątym sezonie 24 a to kan przed Kanadyjczykami? nie, nie wiem czy przed Kanadyjczykami podobno gdzieś tam uciekał do Kanady, jak dobrze pamiętam jej powrót ma być związany z niesamowitym początkiem piątego sezonu Bogu dzięki TV Guide, który podał w Stanach tą informację, powiedział, że ma się pojawić tylko w kilku pojedynczych odcinkach. Bardzo dziękuję producentom za to. Cortez? Eliza Cardbert, ona występowała, że to teraz ostatnio, produkowała się w kinie, tak? Tak, niestety się produkowała w kinie. Dziewczyna w to... sąsiedztwa? Tak, tak, jest, co tak, tak jest, tak, tak, tak, jest? tak, tak. No, nie, okay. nie miałem przyjemności oglądać. No dobra, no, no, no dobra, ja nie jestem zwolennikiem Elizy Cardbert, jestem zwolennikiem na przykład Maryny Monroe. Która razem z Humphreyem Bogartem między innymi i Jamesem Deanem będą grali w filmie Shooting Stars. Ach jasne oczywiście, ale strasznie długo robią ten film. Opowiedz coś o tym, bo to jest bardzo fajny projekt. Dobra, więc mhm. wymyślili sobie Amerykanie, że zrobią film, w którym komputerowo wykorzystają postacie z dawnych filmów odtworzą komputerowo, trójwymiarowo, jeszcze jak inaczej, Między wykorzystując, innymi... wykorzystując technologię z Parku Jurajskiego i z czegokolwiek innego, żeby, żeby, żeby wszystkie te dawne gwiazdy pojawiły się po raz kolejny w, w, na ekranach kin. będą grali oczywiście z gwiazdami, które są obecnie żyjącymi. A w każdym razie film opowiada o tym, że E, takie największe ikony e, klasyki amerykańskiego kina lat 50. zostają uprowadzone. No i oczywiście nasi wspaniali bohaterowie z czasów obecnych lecą, żeby uratować postacie z... Nie, z... nie wiem dlaczego mi się to kojarzy strasznie z Krótowrowiu Królika Rogera, no, nie może, wiem dlaczego, tym może też, się to tak, no. e, Reżyserem będzie Vic Armstrong. Słyszałeś może to nazwisko? Nie, nie zupełnie nie Armstrong to jest na, najbardziej znany, najbardziej, chyba największy e, e, kierownik e, tych A... stuntsów. A, czyli kaskadersk. Kaskader, właśnie. Kaskader. kaskader, kaskader. okej. Okay. Dubler Harrisona Forda z, z, z Hanna Solo, z Indiana Jonesa itd., itd., itd., itd. Okay, okay. tak okay, dalej. Dostał, dostał ostatnio w 2005 roku nagrodę za cały kształt pracy artystycznej z hmm. rąka Arnolda Schwarzeneggera. To piękne. Arnold się podobno jakoś wywalił ostatnio. Czytałem chyba dzisiaj czy wczoraj, czytałem, że się wywalił na motocyklu jakiś taki poważny wypadek, straszny problem. Jest. Pewnie mu te ma za kwas, Pewnie ma za Już mu obwisły mięśnie. Słuchajcie, generalnie chciałem też powiedzieć o powrocie kolejnego serialu, czyli Futuramy. Futurama, w serial absolutnie kultowy. Czyli przygody Freja w kosmosie. Przygody Freja w kosmosie, tak? gdyby ktoś nie wiedział i oglądał po polsku, e, polską wersję. Futurama wraca e, Bogu dzięki, e, wraca dzięki sprzedażom, taka jest plotka, że wraca dzięki sprzedażom DVD. To, to, czyli to sam, ten sam syndrom, co na przykład przy głowie rodziny, o którym już mówiliśmy kiedyś która to jest kolejny serial animowany który wraca głównie dzięki temu, że fani zaczęli na potęgę kupować płyty DVD i wideo i dzięki po... im za to Bogu i dzięki im za to, dlatego że serial jest zabawny, fajny i momentami naprawdę pomysłowy serial oczywiście reżyseruje Matt Groening, który jest gigantem który stoi za, za Simpsonami, gdyby ktoś nie wiedział co to jest futura ma oczywiście szczerze polecamy i tak dalej ja mam informację na temat tego, że po raz kolejny Matt Diamond będzie się uśmiechał do nas z ekranu, grając Jansona, Borna, Borna. Mhm. w Ultimatum. Mhm. Nie lubię tej serii, wiesz? Nie, nie lubisz? Nie, nie? Lubię. Nie? nie lubię, dlatego że wykastrowali główny wątek, jakim był konflikt między Bornem a e, Szokalem. Ale serial tak. Yt, ser, no, okay, Seria. serial, serial. Tak, serial tak naprawdę jest fajny. To znaczy, znaczy, ja, ja wiem, że jest serial, fajny, ale oglądałem z Chamberlainem. E, Aha, no tak. Wiesz, klasyk. No tak, na no to mogłeś, I, mogłeś bardziej lubić. No właśnie, i, i mnie się osobiście nie podoba w ogóle, że. W, w, I co ciekawsze w, w, w ostatniej części, chodzi o to, że trzeba, znaczy Born musi po raz kolejny wcielić się w rolę tajnego agenta, żeby wniknąć do organizacji Meduza i wyciągnąć swojego dawnego przeciwnika Szokala, żeby później go coś tam wiesz, wykorzystać. No i zresztą chyba nie tak, jak powinien, powinno, no, ale <śmiech> no, no, no, dobrze. <śmiech> <śmiech> no, no jeszcze raz. No, dobra, okay. Nie no, w każdym razie dla, dla mnie to jest m, trochę dziwne, że e, przez e, dwa poprzednie e, odcinki serii. Nie pokazuje szakal i, i nagle kluczową rolę w, w trzeciej części również ma być szakal. Teraz, no. to, to tak naprawdę chyba zależy od, od tego, jak oni ułożą scenariusz, tak? No bo jeżeli go ład, ład, ładnie wplączą jako, jako taki, wiesz, taki, taką niespodziankę, taki gwóźdź programu, no to może... No, A jest to nie, no. Najgorsze jest to, że, że e, oni nie mogą, nie, nie wiem dlaczego, ale jakby poprawność polityczna im przeszkadza w tym, żeby przedstawić tego szakala e, i, i wychodzi na to, że jest... Born kontra nieporozumienie. No tak. I on przeciwstawia się, wiesz, dawnym zwierzchnikom, a później jak w końcu dochodzi do wyjaśnienia, to no tak, przepraszamy, no pomyliliśmy się, no stary, stary. I koniec. Okej, okay, okej, okay, no tak. A, e, ja chciałem powiedzieć jeszcze na koniec, e, chyba, że coś jeszcze masz e, w Zanadżu? Masz coś w Zanadżu? W Zanadżu. John Woo będzie robił e, komiksy. O, John Woo będzie robił... No Boże, jak ostatnio opowiadamy cały czas... O A, ja chciałem wrzucić jeszcze... Dziękujemy PenPenowi za e, informację na temat e, drużyny A, która znowu rusza do boju e, w 2007, 2006, coś takiego. Mm, to koniec chyba wiadomości na dzisiaj, chyba, że Cortes ma coś do dodania. No poza tym, że John Woo będzie robił razem z Virgin, tak dobrze mówię. Razem z firmą Virgin, tak. Virgin Comics będę robić komikse. Okay. W Indiach. W Indiach. W hmm. Indiach. Hmm. To zupełnie zmienia pojęcie słowa Bollywood. Dobrze, dobra, na dzisiaj przygotowaliśmy dwa kawałki. Pierwszy z nich, e, Piotek e, może. Dominikana. Dominikana, dobra, Andrew Kessler, bardziej nam się podoba ten kawałek. Zajubisty może dlatego dla chcemy Wam go puścić. To jest Dominicana Dominikana, Andrew Kessler i po, e, po tej muzyce, po tym krótkim kawałku muzycznym wrócimy do Was z recenzją kolejnego filmu. W kompletnie nic nie wiemy. W przeciwieństwie do filmu, o którym coś Co? wiemy. Co za interesujący wstęp. Tak. Opowieści z Narny, Mlew, Czarownica i Stara Szafa. Louisa. Mm. To jest film, który oglądaliśmy i książka, którą czytaliśmy połowicznie. To jest film, który oglądaliśmy... A to jest nieprawdziwe, logicznie zdanie właśnie, które wypowiedziałaś. To znaczy, to jest film, który oglądaliśmy razem i książka, którą czytaliśmy połowicznie. O, jeżeli już byś tak chciał... To znaczy inaczej, robimy w skrócie. Piotrek Cortes czytał e, e, książkę, ja nie czytałem. E, I wydaje nam się, że to może będzie jakąś e, jakby nasz, między nami jakąś granicę stwarzało. To znaczy, nie, nie wydaje kłócić. mi się, że nie. Tak? Podobnie jak w przypadku Władcy Pierścieni książkę czytałem na tyle dawno, że już tak pamiętam tylko wyrwane z kontekstu sceny ogólny zarys, który Pozwala mi delektować się tym filmem bez e, co chwila e, rzucania przekleństw, że o Boże, ta scena w książce była inaczej. Dużo tak, dużo lepsza. No, zacznijmy od tego, że, mm, że uważam, że. Mm, znaczy inaczej, nie, nie, nie powalił mnie ten film zupełnie niczym na kolana. To znaczy, oglądałem te, te, te prawie 2,5 godziny e, filmu. Inaczej, no, wysiedziałem w tym krześle i obejrzałem to, co chcę za, próbowałem mi zaprezentować i wierzę w to, że, że to jest bardzo wierne, bardzo oddane książce i, i, i bardzo takie, tak, tak, z dużą pieczołowitością wypracowane No, i tak książka Ta książka ma dużo jest, tradycji. Tak, prawda? oczywiście. Nie, nie ulega dla mnie wątpliwości, że ten film jest mało interesujący dla dorosłego widza, który ma jakiś taki... Nie, nie, nie, przecież wszyscy zostaliśmy wychowani na... Tak? Na, tej, no. na tej serii tak samo tak, jak no, oglądał nie, o, ja nie o, o, byłem o, o, chyba wychowany na tej serii szczerze ale nie. mówiąc nie, nie, nie, nie, nie, nie dość, że nie powalił mnie film na kolana to jeszcze nie odkryłem niczego w tej serii czego bym nie odkrył w innych bajkach i innych książkach, które, które czytałem w dzieciństwie mm -hmm. i czego bym nie odkrył w, w tysiącach innych bajek i, i książek, które, które można znaleźć no na tak, puchu. ale żeby cokolwiek odkrywać w bajce trzeba ją przeczytać w, w odpowiednim czasie może, ale są takie bajki, które, których nie trzeba czytać w odpowiednim czasie. No, ponadczasowe. Które można, które można przeczytać na przykład mając lat 12 i się nimi cieszyć. Można je przeczytać, mając lat 30 i się nimi cieszyć. Na przykład Kubuś Puchatek. No. Także, różnica między Kubusiem Puchatkiem, a, a opowieściami z Narni jest dla mnie taka, że ja czytając Kubusia Puchatka dalej się z niego śmieję i dalej odkrywam w nim coś ciekawego. Natomiast czytając opowieści z Narni, nie odkryje w nich nic ciekawego. No tak, ale Kubuś Puchatek jest e, bardziej abstrakcyjny. No ale dzieci cały czas, go inter... cały czas się nimi no, ja interesują. Ja, no, ja rozumiem ja rozumiem, że to jest wiesz, jakby zupełnie takie z kapelusza porównanie, ale, mm, ale dla mnie Narnia to jest taki, hmm, jakby to powiedzieć, to jest dla mnie trochę jak gwiezdne wojny. To jest taka idealna mieszanka kiczu, tandety, starych schematów, religii, wierzeń, e, jakichś. Y, Celtyckich, tak? No nie wiem. Wrzu wszystko wrzucone do jednego kotła, odpowiednio skrojone na miarę, dodane do tego masa świetnych efektów specjalnych, do tego dużo humoru, dużo przygody i to wszystko tak podane tak elegancko, tak jak w fast foodzie ci podają jakiegoś słuchaj, Big Mac'a, taki, takie wszystko takie idealnie wymierzone, marketingowo mm -hmm. podane, wszystko jest fantastycznie, wszystko jest fajnie, naprawdę. I na końcu te walki, bo to władca pierścieni, to trzeba z nim konkurować, to trzeba zrobić jakąś fajną ale walkę i to wszystko jest świetne, to się dobrze ogląda, ale. Ale jak to opowiadasz, to... Nie znajdziecie przypomina... wartości artystycznej w tym. Nie, no daj spokój. Jak, jak mówisz to, to przypominają mi się słowa od twórczyny Trinity z Matrixa, która w hmm. dodatkach DVD mówiła, jakie to wspaniałe, że w Matrixie <laughs> da się doszukać takie e, e, buddyzmu, e, chrześcijaństwa i to, i tego. I to prawda. I to prawda w... i to prawda, I to prawda. Tak, to prawda jest wszystko. To znaczy, wiesz, na, na, tym, pole... wiesz, na tym polega sukces marketingowy niektórych filmów, że że one sprzedają rzeczy po, jakby po kawałku. Jakby, jakby odkrajając kawałki tortu, czy kawałki sera, czy co tam lubicie jeść. E, odkrajają kawałki i podają ci je i jakby... W, czy sztuka nie polega na tym, żebyś zjadł kawał sera. Sztuka polega na tym, żeby zjadł umiejętnie dopasowane danie z tym serem. To znaczy ten mm -hmm, ser przeżyjesz mm. jakby, rozumiesz? Przeżyjesz no, no. jak podać poda się jego no, odpowiedni. Ja powiem... I tutaj podajesz, jeżeli podajesz buddyzm, no to możesz go podać w Matrixie. No. Nie, mi się wydaje, że ja, ja ten film doceniłem, że jest fajny, w porządku. Nie, nie powalił mnie na kolana, tak samo jak ciebie. A to pamiętajmy, że to jest film dla dzieci. Pamiętajmy, że to jest film dla dzieci. To jest tym bardziej niesamowite, jak się popatrzy na wszystkie te sceny walki. Ja byłem zszokowany, jak widziałem dzieci, ja byłem na pokazie przedpremierowym, ale tylko do końca. bo już, już, tak, już, tak. już ci pozwalam mówić. Ja byłem na pokazie przedpremierowym i na początku wyszedł jakiś pan, który był ubrany, przepraszam, nie niestety do mnie dzwonią, bardzo przykro, no już. E, bo wyszedł jakiś pan, który był ubrany za lwa i wyszedł pan, który był ubrany za czarownicę i zaczęli zabawiać dzieci, dzieci się śmiały był konkurs, galowanie zwierzaczków, a potem dwie godziny później facet wbijał Drugiemu facetowi, znaczy facet mówię facetowi, bo tam jest dużo jakichś mistycznych stworów i różnej, różnego bestiariusza, wbija mu miecz mi się... w głowę, i w ogóle jest fantastycznie, i lew jest poświęcany Poczeka, na ołtarzu. Przypomniałem się z ten stenos... Ale ja to poważnie 40-letniego 40 40 prawniczka. Tak. Jak facet mówi do drugiego, stary to jest ta kaseta z dziesięcioma najlepszymi wsadami. <laughs> Jak nie obejrzeliście jeszcze 40-letniego Prawiczka, to polecamy. To jest naprawdę fajny film. A propos w Wiadomościach, nie mówiliśmy tego, ale gdzieś widziałem w jakiegoś newsa na temat tego, że, że chyba scenariusz do 40-letniego Prawiczka. Ludzie, przestańcie do mnie dzwonić, bo ja nagrywam audycję. Kimkolwiek jesteś z scenariusz do 40-letniego prawiczka dostał nominację w kategorii scenariusz. Gdzieś tam, znaczy filmy, ja mówię, dostał nominację w kategorii scenariusz. Gdzieś tam na jakimś konkursie scenariuszowym nagroda scenariusz scenarzystów i tam jest masa tych gilidi w, w, w Stanach i tak dalej. W każdym razie, no polecamy tak, no. 40-letniego prawi 40 prawiczka. No, w każdym polecamy. razie ja no, powiem, powiem, powiem że, e, że to prawda, że to jest film dla dzieci, bo ja... Do mnie bardziej przemówił e, serial telewizyjny, który leciał kiedyś na 1 e, chyba pod koniec lat 80-tych, chyba na początku Ja nie widziałem. <śmiech> nie widziałeś? Nie, nie widziałem. O, rewelacje! ale to wiesz, serial powstał, e, to chyba powstały pierwsze trzy e, książki były ekranizacją, Aha. prawda? Tak. biją rekord, naprawdę, no ile razem. można Może po prostu wy, wyłączyć z kontaktu? No, albo coś? wyłączyć z kontaktu. O, to mówić. będzie sporo prostu rewelacyjne. Uwaga, wyrywam kontakt, uwaga, koniec. W każdym razie no. są so, e, były trzy, trzy filmy, trzy odcinki były. Tak trzy? Trzy odcinki. odcinki. Nie, nie więcej. No bo jest siedem krążek. A wszystko inne. No właśnie, trzy części cyklu zostały e, zakronicowane na potrzeby mhm. telewizji, mhm. a oczywiście z mniejszym rozmachem ale o wiele to na mnie wrażenie zrobiło. tak? Ja myślę, że więcej... A ja wtedy miałem ile? 8-9 no, lat? Głównie dlatego do, na to do, takie tak dobre wrażenie. Dlatego no właśnie, właśnie. A teraz jest kwestia wierze. trafienia jakby może w, w, w okres, ale to jest też tak, że ja ten serial widzę bardziej w latach 70-tych, 80-tych z taką starą technologią, z takimi... z takim jakimś takim... Um, z taką jakąś tandetą... Słuchaj, z ja Z, z, plastik z, z, plastik z, plastik z plastikowym... Z plastikowymi e, jakimiś dekoracjami i tak dalej. Dobra. Niż, niż z tymi wszystkimi efektami, tą tą A kto ci się podobali? Ja e... mówię o dzieciach na razie. Ale to jest bardzo niecenzuralne pytanie. No. No, dzieci się podobały, lubisz dzieci. Ja lubię dzieci, a ty lubisz? Ja lubię dzieci. Ale no to dobra, czy podobały ci się te dzieci w, w tym filmie. Wiesz co? Ja uważam, że jedną rzecz, jedną rzecz ostatnio bardzo często zwracam uwagę na jedną rzecz. Znaczy, zdałem sobie sprawę z tego, jak ciężko jest obsadzić dziecko. Dobrze, to znaczy. No tam jest... podobno 2000 dzieci było. Tak, i to było widać, bo rzeczywiście ta dziewczynka, która grała tą najmłodszą, najmłodsze dziecko. Była naprawdę niezła. Była niezła. Naprawdę była niezła i to było dobrze. i Niektóre sceny były naprawdę bardzo przyzwoicie zagrane. I, i czego często nie można powiedzieć o dzieciach w filmach, bo to jest potworne w nie, nie, twórca nie, roli Petera, tego, który zdradził. Tak, że, że był dobry. No to jest fajne, tak, jest mi fajne. Podobało. też mi się podoba. Znaczy, w ogóle jak, dobrze, obsadzone, dobrze obsadzone dzieci. Właśnie, ale ja ci coś powiem. Ja porównywałem te dzieciaki do, do Harry'ego Pottera, mm -hmm. do stary Harry'ego Pottera. I ci powiem, że w Harrym Potterze te dzieciaki były takie... Ta Urodę miały, miały taką charakterystyczną. Mm -hmm. a, a tutaj ta uroda jest bardzo pospolita. Tak. I spotkałem się z taką opinią, że, że to ma pomóc ludziom, dzieciom identyfikować się z bohaterem. Możliwe. Że przez to, że jest pospolita uroda. To ale ja się raz, z ale tym ale nie poczekaj, zgadzam. Ale, ale poczekaj, poczekaj dajmy no. do końca. Ale ja się z tym nie zgadzam. No. Dlatego, że y, ludzie... Nie identyfikują się z bohaterami, którzy, którzy wyglądają albo zachowują. znaczy nie zachowują, którzy wyglądają pospolicie. Tylko Naprawdę? identyfikujesz się z Jamesem Bondem. Znaczy, ch chcesz nim być. Bondem, Supermanem. Słuchaj, co, ale Kortez po popatrzył na mnie i, po i po powiedział mi, że się identyfikujesz z Jamesem Bondem, no to musi coś znaczyć. <słuchaj> <słuchaj> nie, ale, ale poważnie, no wiesz, no, ja, ja, ja, ja nie muszę się. Wiesz, no, są bohaterowie, z którym się identyfikujesz, i są bohaterowie, których podziwiesz na ekranie. Znaczy, ja, ja niekoniecznie muszę się identyfikować z Jamesem Bondem, ja nigdy w życiu się nie będę identyfikował z no, Jamesem przecież, Bondem. Jakbym się nie identyfikował z Janem Jonesem, to nigdy bym nie zdawał historii na maturze. Okay, no, nie, no, jak ja, ja Boga kocham. No tak? Prawda. Trzeba było iść na archeologię. No w każdym razie, e, nie, ja myślę, że jest coś takiego... Ja wiem, że to jest bajka. Ja wiem, to, co powiedziałeś na temat dzieci um, i tego, że właśnie po, że ten ich wygląd był taki, taki skrojony marketingowo, to jest właśnie coś takiego w tym filmie, to jest coś takiego obrzydliwego w tym filmie, że on jest taki maksymalnie skrojony marketingowo. Ja wiem, że to jest syndrom Harry'ego Pottera i Władcy Pierścieni, tego, że wszyscy teraz będziemy robili filmy fantasy dla dzieci, bo tak jest fajnie. Bo na, tym może kazać, bo na to można stłuc niesamowite. Polacy, ale... Polacy wymyślili, że będziemy organizować lekturę, a a ci na zachodzie wymyślili, że będziemy teraz robili Harry'ego Pottera, będziemy robili seryny fortunnych zdarzeń tak, tak. i tak dalej, i tak, tak dalej. I to jest, widać taki trend, że rzeczywiście coraz więcej się takich filmów pojawia. Ja nie mam nic przeciwko temu, dlatego że uważam, że fantazja jest maksymalnie niewykorzystanym gatunkiem i po prostu trzeba cisnąć tych książek, jest masa i tych autorów jest masa i są świetne pomysły. I na pewno zobaczymy dużo tego, bo teraz mamy technologię, żeby to wykorzystać, ale nie po prostu mówię, nie, nie jestem pozytywnie nastawiony do tego, co obejrzałem, pomimo fantastycznej sceny walki na końcu. naprawdę Na końcu? O, tak, ja trochę tak. przysypiałem nie? tam pod koniec. A nie podobało się? Znaczy ja nie wiem, ja się najbardziej podniecałem takimi klasycznymi, wiesz, w momencie, w którym wyleciał Feniks i go zapalono jakąś strzałą zapalającą, to ja o Feniks, jaka dawna Feniksa nie widziałem w filmie. <grym <grym> przynajmniej tak wykorzystanego w taki bojowy sposób, no. A ja oglądałem ten film i jak się pokazywał Aslan, przez cały czas myślałem sobie, kurczę, skąd ja znam ten głos? I tak skończył się film, pojawiają się napisy i tak czekam, na, aż, aż będzie napisane wiesz, kto, kto był voice Liam Neeson. A, no to... a jeszcze się ucieszyłem, że że jeszcze w Bo A nie, nie w dubbingu. A chcę powiedzieć, bo Piotr oglądał w oryginale, tak? Tak, tak w a w dabingu. Ja bo? oglądałem w dubbingu i chcę wam powiedzieć, kto że... Podkładał? Kto podkładał? Mm -hmm. Przebojem był Kowaleski jako Bobr. O, tak, że Rzeczywiście, Bobry były za bardzo, bardzo zabawne. Cała widownia padała ze śmiechu, bo Kowalski rzeczywiście potrafi takie rzeczy zagrać i e, głosem. I, I uważam, że jakość dubbingu w ogóle, to, to była jaka moja refleksja, jeszcze jedna, jak wyszedłem z kina, bo film jest taki sobie, więc ja muszę mieć jakieś refleksje na ten temat. Zupełnie inne, niezwiązane z tym. Ale nie czujesz, że, że, że na Twoją taką Poziom... kiepską ocenę rzutuje to, że... Da był nie, dubbing. Nie, nie, nie. nie, Bo nie? jak mi się przyzwyczajesz, wiesz, ja myślę, że, e, że poziom dubbingu w ogóle w Polsce ostatnio idzie do góry, naprawdę idzie do góry. Mówisz o nauczymy... Shrekach. No, nie mówię tylko o Shrekach, ja mówię, naprawdę zobacz sobie to z dubbingiem, to jest naprawdę dobrze podłożony dubbing. A to najśmieszniejsze jest to, że e, reżyser filmu, no, no. czyli e, Andrew, tak dobrze mówię, Andrew Adamson e, był reżyserem obu Shreków. Shreków, tak. Znaczy, to jest jakaś tam zależność, prawda? nie, nie wiem, na ile to wpływa. jeszcze jest to, że facet, w, facet urodził się w 76 no. i w 2001 zrobił Szraka, wyreżyserował i to był jego debiut reżyserski. Facet ile miał lat? Ale bo, krótki bo... jeszcze robił wcześniej. Bo krótkie reklamy robił, jakieś takie Nie Nie, nie, nie. nie, nie. Robił, robił. nie, nie. On, on siedział w tej... Um, w efektach. Siedział w efektach, ale przy okazji w efektach robił jakieś takie krótkie rzeczy, no. Robił, robił, robił ten... To inaczej to jest duży awans, no na pewno. Dużo, ale, awans, to jest na pewno duży awans, ale to trzeba wydawać ile lat. Po, po... Ale ja się ucieszyłem, bo, bo ja widziałem, słuchaj, słuchałem w orygnale, no to wsłuchiwałem się oczywiście w Leia Manizana, bo to było to była pewność, że to był fajnie. Miał, miał grać Brian Cox, ale, ale, ale go wy, wy wycyckali i pojawia się mój ukochany Rupert Everett. No, no tak, to mówiłem Rupert Everett. W, w Rally Lisa. W okay. roli lisa, on mm -hmm. to pasuje rzeczywiście. Pasuje, o, I bro, głosem, no? i wyglądem, tak, rzeczywiście. Jeżeli nie znacie Ruperta Evereta, to polecamy, e, znaczy głównie Cortes poleca, bo ja nie jestem aż takim fanem Ruperta Everetta. Zobaczy <śmiech> tak pomyślałem, bo, bo słyszałem taką informację, że e, e, jeżeli chodzi o e, na, nazwy postaci, no. a, e, Aslan, to w którymś języku oznacza lew, Aha. A y, biała czarownica się nazywa Jadis, i to znaczy czarownica. My ja sobie tak pomyślałem, że w takim układzie y, książka powinna się nazywać Biblia. Taka... Jest, <grym> ale jest książka, coś <grym> tak. To, to, naprawdę, jest coś takiego. Ale to, to, to jest taka. To jest fajna uwaga, ale, ale jest coś takiego rzeczywiście maksymalnie religijnego w tej, w, w tej książce. E, y, chyba. Jakoś rec recenzentka w przekroju, nie pamiętam, Sadoska? Sadoska chyba. Ona się nazywa Sadowska, już nie pamiętam. Mhm. E, napisała coś takiego bardzo ciekawego. E, napisała, że, e, że, te, że film jest tak naprawdę pochwałą wojny. Co jest bardzo niebezpiecznym jakby kierunkiem, znaczy film, no, tak naprawdę książka jest pochwałą wojny. Bo dzieci, które uciekają od wojny, które, którym, których ojciec służy gdzieś tam na froncie, nie wiemy na jakiejś tam an anonimowej wojnie, muszą zostają zmuszone do tego, żeby walczyć, żeby walczyć, żeby bić się, żeby prowadzić wojnę, żeby tak naprawdę prowadzić... Krzest ognia, wolę. zabić. Tak, tak, zabić i tak dalej. I, I to jest rzeczywiście paradoks, jak się to ogląda. Ja, ja mówię, ja wiesz, ja mówię, ja nie jestem jakimś tam, nie wiem, czterdziestolatkiem z, z, z, z tetryczałem, który, który mówi nie, no dzieci to tam nie powinni oglądać, jak tam się wbija miecze i tak. No kamano, żyjemy w XXI wieku, dzieci dużo gorsze rzeczy robią w grach wideo. Ale, ale naprawdę jest w tym coś takiego, bo to nie chodzi nawet o to, że one zabijają, tylko chodzi o to, że one prowadzą rzeczywiście wojnę i e, no i zastanawiałem się, do czego to te dzieci prowadzi, no, to znaczy, to, kiedyś, kiedyś, gdyby dzieci zobaczyły film, w którym dzieci prowadzą wojnę, e, to ja myślę, że, że, że no, budziłoby to jakieś kontrowersje. Dzisiaj wszyscy są zachwyceni, no recenzenci ja Przypominam przypomina książkę Władca Much. Prawda? Ja przymieniam ja, ja, ja, ja, ja, film władca mógł. No my, nie jesteśmy, wiesz, no, w audycji o filmach. No. E, w, okay. w każdym razie e, te wszystkie postacie niezwykłe, prawda, no bo ten ziołki i tak dalej, no tak. E, to, to nie tylko są efekty komputerowe, ale to również są efekty wizualne, prawda, mhm. że, że oni tam lepili te, te, te, te postacie, żeby no one wyglądały. No tak. Wiesz, kto to robił? No. Kurtman, Berger i Nicotero. KNB. KNB? Kojarzysz? Kojarzę. Quentin Tarantino. Tak, tak, tak, tak. tak. <śmiech> tak. Nie... Wszystkie, wszystkie, możliwe, wszystkie możliwe odniesienia do Quentina Tarantino to jest Piotrek, także. A um. Fiction, w, Pal Fiction robili, robili w robili w. w do de świtu, oczywiście. No tak, w Zmyszku do Świtu. tak, to łatwo zauważyć. Tak. No, na, no. Na, na, a jeżeli chodzi o KNB, oni robili jeszcze w, w, w, w, tym, w Paszczy Szaleństwa. Pamiętasz ten film? Z samym Nilem, tak. Tak, mm -hmm. Dona Carpentera. E, to najsmutniejsze jest to, że, że, że oni zrobili mnóstwo potworków, które miały się pojawić, i w rezultacie. Nie były wykorzystane. Nie były wykorzystane. No tak, tak, to tak. Oni to chcieli istniem. bardziej w postawić na ten, że gdzieś tam w tle się coś dzieje, a. Dobra, podsumowujemy. Ja bym postawił twórka. Ja bym postawił 3 plus. 3 plus. Tak, dlatego że jestem e, zawiedziony, ponieważ e, uważam, że. Znaczy, nie wiem na ile materiał. Dla mnie to jest 3 plus troszeczkę dla książki, dlatego że wiem, że oni się naprawdę potwornie postarali. Dla książki, której nie czytałeś. Wszystko jedno. Ja no zobaczyłem na ekranie. Może mogłaby być lepsza, może mogłaby być gorsza. Tak ja oceniam. Aha. No, 3 plus. 3 plus. 3 plus, dlatego że ja ja, mówię, ja ja bawiłem się naprawdę fajnie, ale to jest, wiesz, no ja, ja bym wziął, wiesz, nie wiem, e, scenariusz do. Jakieś, no nie wiem, no dowolną książkę dla dzieci bym wziął jeżeli miałbym taki budżet, to bym zrobił z niej naprawdę przynajmniej tak dobry film. To znaczy, że jeżeli ja, jeżeli ja miałbym polecać film na podstawie książki dla dzieci, to polecałbym Tariliego i Fabrykę Czekolady. Hmm. No ja bym miał problem. Ja, moje marzenia akurat, tak akurat rachując, nie, nie oglądałem. A -a. Nie, nie oglądałem. Nie miałem, nie miałem, nie miałem, nie miałem okazji. Ale... Moje marzenie tak jest już na koniec. Już zaraz puszczamy muzykę i tak dalej, już nie będziemy was nudzić, ale moje marzenie na koniec jest sfilmować kometę nad Doliną Muminków. No ja to, wiem. I to tak. powierzyć na, najlepiej Timowi Burtonowi. Naprawdę, <laughs> słuchajcie, to jest... Książka, albo David Lynch. Jest, albo David Nie, Lynch byłby lepszy. Naprawdę, to jest tak psychodeliczna książka, y, którą po prostu... Pamiętasz tą scenę, jak, jak Muminek chyba wybiega... Nie, nie wybiega. Na samym końcu? Kto, tak? Na samym końcu i wiesz... I stój, stój, a tak. tu wiesz, tutaj ta kometa, kometa tutaj tak. wszystko znaczy, tak... Nie, musicie, znaczy nie będziemy wam opowiadać na czym polega kometa nad Doliną Uminków, ale to jest jedna z najbardziej psychodelicznych książek mojego dzieciństwa i e, takie akcje jak na przykład wymi wymiotujący rejek albo, nie wiem, albo, albo właśnie ta kometa, która leci i wszystko znaczy, jest nasze tak. Mama Uminka, która w, w, w, jakby w, w ostatnich dniach apokalipsy wszystkich smaruje olejkiem do opalania, żeby żeby nic im się nie stało, jak kometa w nich walnie. To jest absolutna psychoza i to musicie przeczytać. I to polecam. To Oprócz tego jeszcze polecamy Zima. Zima, tak. Też. O, Zima zimę. to taki smutny. Temu tak. minek budzi się w środku zimy, nikogo nie A to ma. To na osobny podcast w ogóle. No ja właśnie, pod, jest nasza opowieść o, o Minkach, to jest naprawdę na osobny podcast. Dobra, ehm, 3 plus 4. 4. Okay. Ehm, dzisiaj kończymy um, utworkiem, który znaleźliśmy troszeczkę takich mąbrzyniach um, no, hard rockowe, ale trochę rokowy. Uh, find a way, read Holmes. Dziękujemy Wam, że słuchacie nas. Uh, a wiadomość zupełnie na koniec dla tych z Was, którzy wytrwali uh, te wszystkie nasze. Uh, konkursowe po um, konkurs prostu. A właśnie konkursowe szybko, kubie szybko, szybko o ścierowie. No. ścierowie. Dostaliśmy. Penpen tak. uh, pen oczywiście wysłał nam bardzo uh, taką uh, um, dokładną uh, biografię um, kubienia ścierowa nie jest ona kompletna, ale może to Piotr kiedyś w następnym podcaście no opowie, nie ściera, no, bo już nie mamy czasu, nie, nie, nie będziemy was zanudzać. Um, ja jeszcze na sam koniec chciałem powiedzieć, że jeżeli macie ochotę zobaczyć, coś przeczytać na temat podcastów, to polecam wam najnowszy numer Wiedzy i Życia, w którym między innymi jest nasz podcast wymieniony jako jeden z takich właśnie tam adresów, pod które warto się udać, więc, e, więc udawajcie, się. udawajcie się do kiosków i zakupujcie Wiedzy i Życie, ponieważ jesteśmy tam wymienieni. Na sam koniec chcieliśmy Wam zaserwować Find Away Read Homes'a. To jest ten otworek rokowy, o którym mówiłem. Dziękujemy, że nas słuchacie. Zapraszamy Was w przyszłym tygodniu. Postaram się nagrywać bardziej regularnie, ponieważ ostatnio mieliśmy opóźnienie. Pozdrawiam Was Oksza.